Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na myślnikrower.com, a to jest trzeci odcinek podcastu Goło roweru. Dzisiaj rozmawiam z Jackiem Lisieckim z unitedmyślnikcyklist.com.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 A teraz zapraszam Cię do wysłuchania wywiadu z Jackiem Lisieckim. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w Sultanacie United Cyclist, a wraz ze mną jest Sultan Jacek. Cześć, witam. E, powiedz mi na sam początek, e, czym w zasadzie jest United Cyclist? Mm, bardzo ciężko będzie powiedzieć, czym jest United Cyclist w kilku zdaniach. Staram się to zrobić najbardziej sprawnie jak mogę. Jest to projekt, który zrzesza ludzi, którzy mają ochotę na wariackie wyprawy rowerowe. I to jest chyba najbardziej trafne określenie tego, co robimy. E, dobra. W takim razie powiedz mi, jakie cele wyznaczyliście sobie na ten i na przyszły rok? i Jakie udało wam się dotychczas realizować? Wow. To jest bardzo skomplikowane pytanie. Mm, na pewno zrealizowaliśmy, jak na dzień dzisiejszy, bardzo dużo. W ciągu dwóch lat yy, eksploracja Sahary, marokańsko-algierskiego pogranicza. Miejsca, gdzie mało kto w ogóle zapuszcza się, nie mówiąc o zapuszczeniu się yy, na wariactwa rowerowe. To jest taka moja perełka, czyli coś, co ja, czym się bardzo lubię chwalić, ponieważ no tam Ciężko spotkać rowerzystę. Na swoim koncie mamy także wyprawy w Himalaję i podboje wysokich szczytów. Wjechaliśmy. Naszym rekordem wysokości United Cyclists jest 5416 metrów. Annapurna, circuit, przełęczy, która nazywa się Toroncla. Wysoko, ciężko. Zrobiliśmy to na rowerach przełęcz trekkingowa, więc wszyscy ludzie, którzy chodzą po górach mogą sobie wyobrazić, a już na pewno, na pewno część z Was słyszała kiedyś o Anna Annapurna Circuit. Więc ogólnie pchamy się z rowerami tam, gdzie inni się nie pchają, bo jest za ciężko albo wydaje im się, że to jest niemożliwe, żeby tam się z rowerem wepchać. My to robimy i wychodzi nam to. Gdzie diabeł nie może, tam United cyclist pośle, tak? Gdzie diabeł nie może, tam Polaka pośle. Powiedz mi, bo już tak troszkę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Podaj mi trzy najwyższe szczyty, na jakie wyjechaliście. Szczyty to jest za dużo powiedziane, ponieważ... Przełęcze, wiadomo, i tak dalej. Przełęcze. To jest... Szykujemy się z Tomkiem słuchankiem, aby w grudniu tego roku wjechać na Concagüe, czyli na 6950 metrów w Argentynie. Natomiast większość tych rekordów, którymi się możemy pochwalić do tej pory, to jednak były przełęcze yy, drogowe, piesze. Yy, tak jak przed chwileczką powiedziałem, 5416 metrów, yy, toronkla, yy, niższa przełęcz, cardonkla, 5360, yy, czyli tak zwany Ladakh Highway w Indiach. Też Himalaje. Yy, ale to żeby trzeba powiedzieć, że jakby w podbijaniu gór na rowerze nie zawsze wysokość oznacza tą perełkę, prawda? Mieliśmy taką sytuację w Kirgistanie, kiedy jakby zaślepieni naszymi sukcesami pięciotysięcznymi, kiedy nam to naprawdę bardzo łatwo szło, postanowiliśmy zdobyć przełęcz żartarz która była niską przełęczą. Tam jest 3900 metrów i zostaliśmy pokonani przez góry. W Kirgistanie. zostaliśmy sprowadzeni do, do poziomu ziemi, kiedy okazało się, że jednak nie, nie wszędzie tam, gdzie nam się wydaje, że możemy wjechać z naszymi rowerami, nie możemy to zrobić. I 3900 metrów Pokazało nam, że jednak musimy złapać respekt przed tymi naszymi pomysłami. Na pewno Ladakh Highway, czyli sześć przełęczy pod rząd, zaczynając od Rotangu 3990, 950, to zależy, jak tam podają różne źródła. I wszystkie przełęcze La, czyli boskie zaślubiny 4850. To jest trasa, która, z której jesteśmy bardzo dumni. Ja jestem osobiście bardzo dumny. Yy, oczywiście tam bardzo dużo ludzi jeździ na motorach, samochodami, natomiast już mniej na rowerach. To Więc nie to przejechanie, przejechanie tej przełęczy, boże przełęczy, yy, trasy yy, Ladek Highway na rowerze już wymaga jakby nie tyle kondycji, co po prostu twardego tyłka. E, Okej. Okay. W jednym z filmów pochwaliłeś się, że twoja pierwsza ekspedycja odbyła się w wieku kilku lat na rowerze Rexio, żeby tam obczaić okolice. A jakie było pierwsze miejsce, do którego dojechałeś na rowerze Sakwami i ile lat temu to było? Myślę, że taką pierwszą wyprawą, którą można określić jako konkretną wyprawą z Sakwami była wyprawa do Maroka, którą zrobiłem z moją kuzynką Sabiną i moim dobrym kumplem Adasiem. To był 2006 rok yy, Maroko. To była taka wyprawa, kiedy naprawdę już konkretnie widzieliśmy, co chcemy osiągnąć i mieliśmy na tyle potwierane głowy, że mogliśmy sobie pozwalać na wariactwa i jakby kontrolowanie nawet bardzo niebezpiecznych sytuacji, w które się wpuszczaliśmy wtedy. Czyli 2006 rok. No dobra, a wcześniej jeździliście gdzieś po Polsce, czy Europie z sakwami i tak dalej, czy od razu rzuciliście się raczej na taką głęboką wodę? Nie, yy, nie, nie. To nie, nie, nie było rzucanie się od razu na głęboką wodę. Natomiast te sakwy, to był taki temat, którego ja bardzo chciałem unikać. Ponieważ ja wyrastałem w Krakowie w, w klimacie e, e, Michała Wandora, e, Bikershopu, świętej pamięci Bartka Sobola, kiedy nikt nie myślał o czymś takim jak sakwy. Był rower, były wariactwa, były totalne świrowania na rowerze, e, turbacz, e, podhale. Natomiast nie myśleliśmy wtedy, że to może też być fajne. Jakby, Byliśmy te wtedy dzieciakami, więc jak ja zacząłem myśleć o podróżowaniu na rowerze, to unikałem tego tematu sakw, bo jak ja byłem dzieciakiem 15, 14, 16-letnim, to z sakwami jeździli goście z wąsami, z brzuchami dziadki, takimi wielkimi tak. na, na wagantach. I więc to był obciach. I nagle w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jeżeli mam ochotę kontynuować te moje wariackie podróże to nie mogę uniknąć tych, kurde, wstrętnych sak I postanowiłem, że postaram się pokazać ludziom w Polsce i na świecie, że jeżdżenie z tymi sakwami nie, niekoniecznie musi być takie strasznie obciachowe, że to może być też fajne, bo tak mi się wydaje i chciałbym, żeby to było w ogóle tak postrzegane, że dopóki się nie pojawił projekt United Cyclists, no to, to te wszystkie projekty, to było takie, kurde, harcerswo trochę, no. Okej, okay, okej. Okay. Przynajmniej moi przyjaciele z Krakowa Rowerowi, bo no, tak zawsze to odbierali. Do tej pory się ze mną... Ze, ze, no, Wandur się ze mnie śmieje do tej pory, że nie z sakwami, że zacząłem to robić. To życzę Ci, żeby za 20 lat nie miał ani brzucha, ani wąsów. <grym> e Słuchaj, zdecydowana większość ludzi wybiera się właśnie na jakieś takie miejsca typu Gruzja, Chorwacja, Islandia, bardzo oblegany jest Nordkap, jak ktoś ma hajs, to jedzie też na Nową Zelandię, a ty właśnie poszedłeś o krok dalej i wybrałeś sobie trudno osiągalne szczyty. Powiedz mi, ty chyba bardzo lubisz jeździć pod górę. Dlaczego akurat nie szczyty? Znaczy wydaje mi się, że to nie, nie, nie chodzi o szczyty, tylko o przekraczanie jakby takiej małej granicy. Bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, Sahara prawda jest, jest nie jest górzysta. Tam są góry, ale to jest jakby granica ostateczna. To jest walka ze sobą. Nawet najwyższe przełęcze w, w Himalajach nigdy nie będą tak wymagające, jak pustynia. Jakimi cechami charakteru powinna się wykazać osoba, która chce zdobywać tak odległe miejsca? A to chyba nie do mnie to pytanie. <śmiech> nie jestem psychologiem. Y to jest bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ ogólnie powinno się powiedzieć, powinnoś być odważny, mądry, rozsądny, a tak naprawdę to powinno się powiedzieć, powinnoś być nierozważny, niemądry i nierozsądny. Wtedy będziesz mógł osiągnąć wariackie pomysły, które sobie wymyślisz. Tak, tak ale chodziło mi o to, um, bo Zabrałeś pewnie ze sobą już ponad setkę osób na takie wyprawy no, albo myślę, więcej. więcej. E, więc widziałeś różne sytuacje, które się tam przydarzały, i czasami ludzie pewnie po prostu pękali i, i nie dali rady dalej jechać. I podejrzewam, że wcale nie chodziło o e, mięśnie, o zmęczenie o tak dalej, tylko się dała psychika. Tak, tak, masz absolutną rację. Masz absolutną rację. Mm, muszę ci powiedzieć, że jakby to wygląda tak, ludzie czasami pękają boją się folkloru, boją się wiesz, jak siedzisz w, nie wiem, na mm, w ciepłych kapitach przy, przy kominku w domu to każda najbardziej ekstremalna przygoda brzmi mega zachęcająco to natomiast czyjście? jak jesteś w środku śnieżycy na pięciu tysiącach to sytuacja się zmienia, nie? Jest daleko do mamy, daleko do lodówki. Nie ma ciepłej herbaty. I teraz są ludzie, którzy się dzielą na takie trzy kategorie, czyli jedni się mega boją i nic nie powiedzą, mm -hmm. drudzy się mega boją i zrobią awanturę. I tacy, którzy się mega boją i się mega cieszą. I ostatnio miałem mega... Taki, taką sytuację, kiedy mnie naprawdę dostałem złotą gwiazdkę na, na Pagon, a my widzicie gość, który się bardzo przestraszył na Saharze, aka szalony Belk, mam nadzieję, że to będzie, będzie słuchał, ponieważ jedzie z nami na, na Pórne, który się przestraszył na Saharze i bardzo mnie zmieszał z błotem za te wszystkie rzeczy, które się tam działy. Mhm. Po kilku miesiącach napisał do mnie i powiedział, Chcę jechać z wami na następną wyprawę. Jakby częścią mojego, moim zadaniem jest, żeby w momencie, kiedy ktoś się przestraszy tak. folkloru, żeby go pogłaskać. i Pokazać mu, że nie ma takiej sytuacji, żeby była aż tak niebezpieczna, żeby trzeba było się tak bać. Nie jeździmy wiesz, na front, nie jeździmy na ukrainę. Jasne. to nie jest wojna. Nie, tam nam nikt nie chce zrobić, yy, zrobić krzywdy. Więc wszystko zależy od nas. Zdobywanie szczytów, wdychanie pyłu sacharyjskiego. A co z kondycją fizyczną? mówi że ona nie jest aż tak mega, mega ważna, ale na pewno jakąś trzeba mieć. Więc e, jak, się, jak się przygotować i skąd wiadomo, że jest się gotowym na taki wyjazd? Znaczy, wiesz, to jest tak jakbyś się zapytał, czy, skąd wiesz, że jesteś gotowy na macierzyństwo? To są na, na, na, na to nigdy nie jest się gotowy. Tak. najważniejsze to jest to, żeby twoja głowa była gotowa na przygodę, a nie twoje nogi, bo ludzie którzy mają głowę i serce otwarte na przygodę na przygodę dają sobie radę, natomiast ci którzy głowy nie mają gotowe a bardzo mocne nogi na ogół nie dają sobie tego rady, I mieliśmy przykład kilka razy w Himalajach, że Ci sportowcy, goście, którzy jeżdżą w jakichś ultramaratonach, napierdzielają po 500, 600, 700, 800, 900 tysięcy kilometrów na rowerze dziennie. Tam nie czują się dobrze, albo się czują źle, albo nie dają rady. Natomiast tacy zwykli ludzie, którzy po prostu chcą to zrobić i przybijają nam piątkę i mówią po prostu zróbmy to. To robią, wyjeżdżają. I wielkim sukcesem United Cycles jest to, że przez tą najbardziej ciężką wyprawę, która była do tej pory robiona cztery razy, czyli Annapurna-Sirkut, Przełęcz Torunkla. Mieliśmy no, 100 osób. Nikt się nie wycofał nigdy. No, Ale byli gości, którzy się robię, zataczali nie. przed szczytem. <laughs> Ale to byli ci sportowcy. Natomiast Gosia yy, Łopata na którym z patkami złamał, złamał jej rękę, przeszła, powiedziała, nie wycofuję się. I dziewucha skończyła. Wow, to robi Która nie to była, robi To nie naprawdę. była, wiesz, ona teraz jest jakby coraz bardziej zaawansowanym sportsmanką. natomiast mhm. wtedy nie była i powiedziała, nie wycofuje się. I ze złamaną łapą, bardzo poważnie wtedy stłuczono, myśleliśmy, że stłuczona, mhm. oficjalnie się okazało, że złamana, więc musiał ją dość boleć i dała radę. A to... mieliśmy większe problemy z tymi mm -hmm. sportowcami no, wiesz, na witaminach. Czyli, czyli faktycznie mocna głowa tutaj, tutaj robi. Mocne głowy otwarte serce. No. Jak to masz, to wszystko przeżyjesz. E... Dobra. E, pochwaliłem się moim czytelnikom wcześniej, że będziemy nagrywać i czytelnik Oniku Wajanera zadał bardzo interesujące pytanie. Mianowicie, Jakie są Twoje ulubione wspomnienia z wypraw, które zapadły ci w pamięć, lub jakieś takie ciekawe anegdoty? Wiem, że słyszałem, że było ich sporo, więc pewnie ciężko będzie coś wybrać. Ale że tak powiem, zadziałajmy chwilą i podaj coś tak najbardziej na świeże, co ci przychodzi do głowy. Znaczy, powiem Ci taką historię. Kiedyś zrobiliśmy eksperyment wysokościowy, a mianowicie w Peru, w Andach z Zosią, o którą się pytałeś, postanowiliśmy wyjechać z Santa Maria, czyli z 600 metrów nad poziom morza, na przełęcz Malaga 4450. W jeden dzień? W ciągu jednego ruchu tak jakby. O masakra. I chcieliśmy zobaczyć, jak nasze organizmy zareagują. Ogólnie to był taki czas, kiedy się ogólnie mało... No, to był całkiem niezły, nie, niezły czas. I Niestety Ande, które są kompletnie wareckimi górami, nie puściły nas, nie, puściły, nie pozwoliły nam tego zrobić na jeden ruch. I numer był taki, że podjeżdżając pod, pod, pod tą przełęcz, opowiadałem Zosi o tym, jak biolodzy potrafią nazywać nowo odkryte gatunki. Mhm. że jest jakiś żół, który się nazywa Darth Vader, bo tam przypominał komuś i ktoś, tak, który kojarzy. go odkrywa może nazwać go, jak mu się podoba, nie? Tylko musi być tam ta grupa systematyczna, bla bla bla, może teraz coś głupiego powiedziałem, ale nie jestem biologiem. I opowiadałem mi przez dwie trzy godziny podjeżdżając po tą była, ciężką drogę o, o, o... właśnie o tym, że Śmialiśmy nic wyśmialiśmy się, wygupialiśmy się i dojechaliśmy do knajpy, gdzie... Przeżyliśmy totalne inferno z deszczem. Z gór zeszła mgła, deszcz, destrukcja. I taka typowa górska, peruwiańska knajpa, czyli świnki morskie biegające pod nogami, duża świnia, która też się gdzieś tam łazi, komin, który dymi, taka kurna chata, tak to się nazywa, nie? Kurna chata, tak, że tak. wszystko, cały dym jest w środku. Baba nam tam po zaczęła podawać jakiś ryżyk z, z jakimiś tam dziwactwami lokalnymi i nagle przed tą knajpą zatrzymuje się samochód, z którego wyskakuje ewidentnie biały chłop, przepraszam, tak. że nazywam biały, czarny, no ale jakby ja nie mam z tym problemu, bo nie jestem rasistą, więc mogę nazywać biały, czarny, żółty eee, tak mi się wydaje, że, że mogę ale mam nigdy żadna ani biała, ani żółta, ani czarny nie miał do mnie za to pretensji i okazuje się, że wpada do tej knajpy w którym jestem tylko ja i Zosia i pijemy piwo mega ciepło, jakieś takie peruwiańskie po prostu totalny totalny sik i gość ma gazetę poprzekładaną krzakami jest mm -hmm. gazeta, krzak, krzak, krzak krza, gazeta, krzak, krzak, krzak i podchodzę do niego i mówię, co ty tam człowieku masz, a on mówi, że on właśnie dzisiaj odkrył nową roślinę nową trawę i nie ma żadnego pojęcia jak nazwać i to jest ich święto, ponieważ on w całym w ogóle swojej karierze oh, botanika, no sé nie udało mu się odkryć nic, co nie jest systematyzowane i nazywane. I ja mówię, człowieku, to jest niesamowite. My dzisiaj przez 4 godziny podjazdu gadaliśmy <laughs> o nazywaniu nowych gatunków, a ty masz tutaj stertę i mamy w pamiętniku wlepioną tam jego trawkę jakąś tam w ogóle mm -hmm. kosmiczną, której przez po prostu tak lało, że nie było możliwości wyjścia z tego baru, nie? Jakby Bóg chciał, żebyśmy się tam spotkali po prostu uniemożliwił nam wyjście z tego. Obgadaliśmy wszystko. Okazało się, że jego żona jest peruwianką z Limy i żony z Angolem, który jeździ po Andach i szuka tych w ogóle roślin, których jeszcze nikt nie opisał. Tak, tak. I totalny, totalny świr, nie? On brał te gazety, w których były te, te kwiatki, je wohał i mówi. Ja nigdy nie czułem takiego zapachu, to jest niesamowite. Nie ja, ja mówię, nie wiem, ja, ja nie mam zwyczaju wąchania trawek, więc, ale, no, pachną, pachną. Musimy się zastanowić, jak je nazwać, nie? A, no więc to była taka naprawdę bardzo fajna sytuacja. A takich było dużo. Podróże kształcą, ewidentnie. No chyba tak. Za dwa tygodnie wyjeżdżacie na Saharę. Jakie macie oczekiwania i obawy? To znaczy, wiem, że ty nie masz zbyt wielu obaw, podejrzewam, bo już jesteś doświadczony, natomiast e, co będziecie tam robić? Jakie macie oczekiwania? Co chcecie zobaczyć? Znaczy, to nie jest tak, że nie mam obaw. Gdybym ich nie miał, to nie byłoby bezpiecznie ze mną jechać. Ja bardzo lubię chuchać na zimne w momencie, kiedy, specjalnie w momencie, kiedy jeżdżę, e, kiedy zabieram ludzi, bo... Te wyjazdy wyglądają tak, że nie wiem, czy kiedyś będziesz miał ochotę dołączyć do takiego wyjazdu, ale ja jakby zabieram ludzi w moje ulubione miejsca. Mm -hmm. To nie są... To nie jest wodospad Niegara. Mówię, dzień dobry, jesteśmy właśnie na wodospadem Niegara. Jest przepiękny, prawda? <grych> to nie to chodzi. Ja zabieram ludzi w miejsca, które uważam, że są rewelacyjne. Więc ja zawsze mam obawy, zawsze dmucham na zimne. Nie było cię wcześniej na, na spotkaniu, ale jakby pustynia jest bardzo gościnnym miejscem, jeżeli mm -hmm. chodzi o, o ludzi. Natomiast także może być równie niebezpieczna. Jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o zwierzęta. Więc yy, oczekuję, że Sahara jako ogród Allaha, czyli ogród boski Allah stworzył pustynię po to, żeby tak. się przechadzać yy, w spokoju, że kolejny raz pustynia pozwoli mi zrealizować wyprawę, która jest niebezpieczna, bo nie można mówić, że to są bezpieczne wyprawy. Jak chcesz bezpieczną wyprawę, to no nie wiem, no, to chyba można by się na rynek przejść, ale to też można by w sumie uważać, no, to też można by dosyć mordę pod nie? No już nie ma tylu Anglików, także jest trochę bezpieczniej. <głos> no nie, jak nie ma tylu Anglików, to przynajmniej nie zobaczysz go jego tyłka angielskiego. Tak, ale nie wiem, no, w tamtym roku jeszcze widziałem człowieka kurczaka i tak dalej, także jeszcze się jakieś tam przypadki zdarzają, ale <śmiech> Człowiek kurczak to jest popularny strój tam <śmiech> Tak, tak i sukienki o, nie wiem, W każdym razie trochę oczekujemy od Sahary Czego można oczeki oczekiwać od Sahary? Czy wszystkim... To jest jedyna możliwość, żeby popatrzeć się w prawdziwą przyrodę w miejsce, gdzie nikogo nie ma Przyrodę, tak? No przyrada. Widzisz, większość ludzi ma tak zakodowane, nie wiem, czy to przez telewizję, czy, czy z jakiegoś innego powodu, że Sahara to jest piach. I tyle. Nic więcej. No nie, no Sahara to nie jest piach. To jest... To Oaza jest, to jest Fatamorgana i tyle, a ogólnie jest piach. Nie, nie, nie. nie. Znaczy oczywiście, no, nie można porównywać Sahary do Amazonki, nie? Amazonii. Okay. Yy, aczkolwiek to jest miejsce pełne życia. Na naszym naszej pięknej planecie wszystkie miejsca są zamieszkane. Nawet tam, gdzie jest minus 50 stopni. I głębiny morskiej To tak Ktoś dalej. gdzieś se tam mówisz że coś kombinuje. No tak można to powiedzieć. Nawet te pingwiny zwariowane, które spokojnie mogłyby się przeprowadzić z Antarktydy, tam się ślizgają po, po lodzie. Pewnie Sahara dyniwy. wygląda dokładnie tak samo. Jednak dla mnie jest najważniejsze to, że na Saharę nie pchają się ludzie, bo to jest ten właśnie ogród Allaha. I tam możemy sobie posiedzieć na kamieniu, popatrzeć się na, na góry. Możesz sobie siedzieć trzy dni na tym kamieniu i wiesz, że nic się nie stanie. Nic. Po prostu będziesz miał kompletną ciszę wokół siebie. I nie przejedziesz żaden samochód. Ani nikt nie przyjdzie do ciebie spytać się, którędy ty dojść na plac Wolnica. I to jest pewnie cisza z tych, które aż dzwonią w uszach, co? To jest cisza duszy, bo czasami wiatry zawieje, prawda? Tak. Nie będziesz mógł jakby mieć zero decybeli natomiast. A byłeś kiedyś tam sam właśnie po to, żeby się wyciszyć? Tak, byłem, byłem, byłem, byłem. byłem. I muszę ci powiedzieć, że od dłuższego czasu myślę z powrotem, żeby zrobić sobie taką samotną wyprawę. Mam świetny pomysł. Czekam teraz na pozwolenia od Algierskiej strony na taki mały support z ich strony na wyprawę do Gór Hogar, w których byłem kilka lat temu. Na Saharze możesz popatrzeć się, możesz zobaczyć, kim tak naprawdę jesteś. Bardzo dużo ludzi właśnie w, z tego samego powodu wyjeżdża na Islandię. Tam, tam też bardzo ciężko jest spotkać ludzi i, i natura pokazuje się w takiej swojej pełnej krasie. Nie myślałeś nigdy, żeby się wybrać właśnie w zimniejsze miejsce? Wolisz cieplejsze klimaty? Ja mam bardzo poważny problem z zimnem. Znaczy na Saharze też może być zimno. Tak, tak, tak, tak. Tam... To też jest gdzieś w którymś z pytań dalej. Słuchaj, to wygląda tak. Ja od bardzo małego gówniarza zawsze patrzyłem się w stronę Afryki. I... Nie jestem ci w stanie do końca wytłumaczyć, skąd to się wzięło, ale patrząc się na południe, patrząc się nawet tutaj, mogę ci pokazać mój tatuaż, moją różę wiatrów, gdzie mam mm -hmm. s zaznaczoną tam, gdzie powinna być gdzie powinna być północ. Zawsze na południe. Więc jakby przez to, że mój ojciec jeździł bardzo dużo po świecie, zabierał mnie z sobą. Zawsze, że mieliśmy do, do, do zachodniej prasy. Do, mieliśmy najprawdopodobniej jedną z pierwszych anten satelitarnych w Krakowie. Tutaj na naszym domu, w którym teraz siedzimy. Więc takie kawałki jak Toto Afryka, Indiana Jones i tym podobne klimaty. To mi po prostu i jednak Afryka. Widziałeś kiedyś jakiś fajny film o, o Islandii? No powiedz mi. Ech. Czy coś by mogło być tam. Na... Reklamówkę Islandii. To im, to im fajnie wyszło. Poza tym. No i ten Secret Life of, of strasznie Water, chcia... Poza tym strasznie chciałem zobaczyć film, taką prezentację. Piotra Szmitko właśnie o Islandii. On tam sfiksował też na punkcie Islandii. Ale wiesz, wiesz, w czym jest problem? Tam nie ma folkloru. Tam jest mało ludzi. Tam nie ma folkloru. Tam są ludzie, tak samo jak na Saharze. Tak, ale, tam... ale na Saharze masz dżiny, masz wierzenia, masz przedmuzułmańskie wierzenia, muzułmańskie wierzenia. Jedziesz do Oazy, a baba ci mówi, nie wolno ci zaglądać za ten kamień, bo tam jest pochowany ten i ten i tam nie wolno zaglądać. No. Tam nie zaglądało 300 lat. Nie wolno ci tego robić. Wow. Poza tym, możesz znaleźć na pustyni z skamieniałą. Znaleźć ślady, kiedy na Saharze była dżungla. Ludzie gadają o różnych dziwnych rzeczach. Moi przyjaciele, którzy, którzy, z którymi współpracujemy podczas naszych wypraw, mm -hmm. oni wierzą w dżiny. Jakby Allah jest odstawiony, czyli okay. siedzimy wieczorem w bazie, piweczko, Mohamed, Hassan, piweczko, whisky, nie ma problemu. Bo jest tak, Natomiast że jak słońcie... kin, jak gdzieś zachuczę za wydmo, mm -hmm. to już nie ma przelewek. To już trzeba rano chudno parzyć gorącą herbatę, gorzką. No naprawdę. Y żałuję w tym momencie, że nie, że nie nagrywamy tego na wideo, na bo zobaczylibyście, jak często otwieram oczy ze zdumienia. Yy, właśnie, jak jesteśmy przy, przy takich tematach i zdumieniu, yy, strasznie mi się podobał patent, w którym mówiłeś, żeby zabierać dużo plastrów, yy, dużo bandaży i yy, epoksyd. Dwóch składnikowych Tak, tak, dokładnie, więc udowadniałeś, że i karbonowa rama, i opowiadałeś yy, wcześniej u góry o pękniętej obręczy. Yy, że takie, takie rzeczy da się wszystko naprawić. Zmienić, powiedz... zlepisz wszystko. Tak. Wszystko, wszystko ze wszystkim. Możesz mieć ramę rowerową pękniętą na dwa kawałki i mhm. tym to zlepisz. Więc powiedz mi, czy są jakieś rzeczy, których a, nie da się naprawić, bądź jest to na tyle skomplikowane, że lepiej nie wybierać takich rozwiązań w swoim rowerze? Typu na przykład, czy warto brać jakieś mega drogie amortyzatory, hamulce tarczowe, m, jakieś takie dziwne patenty. Znaczy, między mega drogimi hamulcami tarczowymi a mega dupiastymi vibrajkami nie ma żadnej różnicy. To i to jest tak samo łatwo naprawić, pod warunkiem, że wiesz, jak to zrobić. Jak nie wiesz, jak naprawić sprężynę w vibrajkach, to tak samo nie będziesz wiedział, jak zmienić klocki w mega drogich, super hamulcach tarczowych, prawda? Więc to jest jakby. Zasada jest taka: 99% rzeczy da się naprawić, albo. W 99% historii jesteś w stanie wrócić na koła. Może to nie będzie ten sam rower, który miałeś 15 minut wcześniej, ale, ale będziesz dał rady jechać. Najważniejsze to jest to, czy chodzi ci o to, żeby poruszać się do przodu i przeżywać mhm. przygodę, czy żeby mieć komfort zmienia biegów. To jest bardzo skomplikowana historia. Ja kiedyś miałem tak, że jak mi coś szeleściło w rowerze, to mm -hmm. nie byłem w stanie już na nim jechać. A teraz mi to przeszło. Więc ogólnie zamieniłem to na może wszystko charatać, szeleścić, mogę mieć krzywe koło, może amortyzator nie działać, mogę mieć krzywą kierownicę. Ważne, żeby było fajnie, żeby cię poruszać do przodu. Yy, dokładnie dwa dni temu, pewnie nie będziesz kojarzył, ale czytałem u Szymon Bajka yy, wpis, w którym właśnie to jest gość, który jeździ dużo na szosie. Jest blogerem i kiedyś właśnie też ładował hajs, sprzęt itd., dalej, A teraz właśnie olał cały klimat, kupił sobie kiedyś rower i po prostu na nim jeździ. Teraz hajs pakuje w to, żeby sobie pojechać do kalpę bądź do jakichś innych fajnych miejsc. I też pisał, że kiedyś mu wszystko przeszkadzało, a dzisiaj ma pokrzywione zęby, wyciągnięty łańcuch, ale jeździ. I za to też ludzie go podziwiają, co mi się bardzo podoba. A wiem, że to tak trochę z dupy powiedziałem wszystko, ale tak, tak jakoś mi się skojarzyło. Nie, no bo właśnie o to chodzi. Słuchaj, Bartek, który jest y, y, y, y, y, y. ja mam problem, bo oni zmieniali tyle razy tą nazwę. To się nazywa Strefa Bajkera. To, co jest w Krakowie na y, y, Balickiej. To możesz w ogóle wrzucić w ten swój podcast, bo to jest bardzo fajna ekipa tam u chłopaków na, na Balickiej w Krakowie. To przepraszam, że ci się wtrącę. Te wszystkie fajne rzeczy, o których gadamy, postacie, adresy strony internetowych i miejsca znajdziesz pod adresem na ukośnik 003, jak trzeci odcinek podcastu. Także możesz dalej spokojnie jechać na rowerze, czy biegać, bo mam nadzieję, że w tym momencie to teraz robisz. A po przesłuchaniu spokojnie sobie wrócisz na bloga i, i nie ominą cię te fajne rzeczy. Czyli do czego wracamy? Do sklepu, tak? No i Bartosz tam, który jest naprawdę świetnym kolarzem i pucharów ma, ja się na tym do końca nie znam, bo on jest szosowcem. Ja mm -hmm. bardzo lubię szosę ale robię to kompletnie, wiesz, jak ktoś to idzie do lasu grzyby zbierać, nie? czyli do końca czasami nie wie, czy... Po prostu jest... wsiąść, pojeździć. Pojeździć, tyle. nie? Mm -hmm. Ale ten gość jest mistrzem, nie? I on teraz zaczyna jeździć na jakimś rowerze z 70-tych lat, na kolnego, żeby pokazać tym gówniarzom, którzy się napinają na sprzęt, mm -hmm. że to nie ma znaczenia po prostu, bo oni nawet na tym stalowym rowerze, który jest tam odrobinę cięższy od tego karbonowego Mega tak, tak. wypas. Teraz jest moda, żeby wszystko było karbonowe. No bo to jest fajne ogólnie. No ja na przykład to lubię, bo mogę to połatać na wyprawie bardzo prosto. Aluminiówki tak nie złatasz? No będzie mi ciężej, nie? Klej już tego tak łatwo nie złapię. Natomiast jakby, wiesz, no, też nie mam taniego roweru, ale yy, ostatnio przestałem tak naprawdę jakoś się tam tyrtolić. Zacząłem wyciągać od dwóch, trzech lat niesamowitą frajdę z przybijania piątek ludziom, do których przyjeżdżam. I jakby pij z tym rowerem. Okej, okay, fajnie jest. Ja przyjeżdżam na rowerze i w momencie, kiedy do nich przyjeżdżam, oni wiedzą, że zużyłem siłę, żeby dojechać do jakiegoś miejsca. Więc otwiera mi to od razu jakby bramę do tego, żeby się z nimi w jakiś fajny sposób dogadać. I to jest tak jakby najważniejsze w tych naszych wyprawach, że Chyba nie wysokości, nie te pustynie, tylko taki moment, kiedy jak poznaliśmy się z Mohamedem Boureifrim z Mohamidu, z którym się przyjaźnił, to już 10 lat będzie, mm -hmm. nie? kiedy jesteśmy do tego stopnia zaprzyjaźnieni, że ja jadę do niego, zostawiam mu swój samochód, mm -hmm. wracam do Polski, wjeżdżam do Casablanki i mój Opel stoi wysprzątany, wyodkurzany, jest przeczysty, nie? I czeka na mnie. I tak naprawdę to ci ludzie chyba mnie najbardziej interesują. Ale żeby poznać tych właściwych ludzi, musisz znaleźć narzędzie, żeby do mm nich -hmm. dojść. Jeżeli kupisz sobie Land kurzera za 300 tysięcy euro i wjedziesz do oazy, to najprawdopodobniej zostaniesz uszczelany z moździerza. Nie? W, klima w klimatyzowanych warunkach i tak dalej. Oczywiście okularnie. Nikt się nie zrozumie. Natomiast Oczywiście. jeżeli przejedziesz 300 km przez pustynię, to dziewczyny, które w oazie cię zobaczą, no, mm -hmm. po prostu ugotują i tam um, frytek się nie dał gotować, mm -hmm. Mieliśmy frytki. To było bardzo fajne, jak tam wtedy dziewuchy frytki zaczęły robić. Ziemniaki są spoko. Bardzo, ja nie wiem, mięsa, więc dla mnie wszystkie warzywa są spoko, ale ziemniaki są jednym z lepszych. Yy, widzisz, trochę się rozgadaliśmy, bo w sensie tak skaczemy z tematu na temat, a ja mam teraz straszną zajawkę, żeby spróbować napędu 1 na 9. I wiem, że teraz obecnie jeździsz na 1, 1,1... 2 na 10. 2 na 10, tak? Okej, okay. a będziesz kombinował coś z 1, 11, bo Nie, nie, to jest niemożliwe. No właśnie, nie bo, w tym, co robię. Bo teraz jest taka moda, na przykład Cross y, ma swój team na 2015 rok, tam jest Maja Włoszczowska między innymi i oni w kolarstwie górskim będą używać właśnie 1 na 11. Ty masz 2 na 10, a większość ludzi jednak jeździ tam 3 na 9, 3 na 10, czy przy takich podjazdach myślisz, że zejście już nawet do tych dwóch tarcz z przodu jest możliwe i, i <śmiech> znaczy, przyjemne? Są. Opcja jest taka, że ja zrozumiałem, podjeżdżając na moim na pierwszy raz na Toruncla, że dwa na dziesięć daje mi tak zwane rozsądne zarządzanie mocą. Mm -hmm. Czyli nie posiadając tego tak zwanego jałowego biegu, jak ja to zawsze nazywałem, muszę mocniej cisnąć, ale są lepsze efekty tego. A jakie tarcze miałeś z przodu wtedy założone? Wiesz, to co, tam była... było 38, 32. Aha, okej. Okay. Miałem tak sobie to zrobić. Co prawda, mogłem mieć 30. 30, by była wtedy, wtedy lepsza. A, Później a, dostałem kredlarka. A z tyłu co miałeś? 34, 36? 34, okej. 34. Okay. 34. Pomyśl sobie, że miałbym jeszcze jedną mniejszą tarczę, to mi się zakręcił na śmierć. Mm -hmm. Kręciłbym, kręcił i w ogóle nie jechał. Okay. Bo prędkość byłaby z tego zerowa, nie? Więc jakby wiem, że na 100% nie ma takiej możliwości, nie potrzebuję mm -hmm. y tej mikrotarczy to jest, to jest na pewno myślałem właśnie, że będzie na odwrót że powiesz, że ta największa jest Out. nie no, wiesz co, no większość słuchaj podjeżdżając właśnie na ten taki testowy podjazd, jak podjeżdżaliśmy z Robertem z, z Kradlera yy, do tam 3000-3500 metrów jechałem tak czy siak na największym blacie z przodu Później się zaczęły problemy nie? Okay. Kiedy zaczęło brakować powietrza Bo na takich wysokościach Więc jakby Ja nie jestem tutaj dobrym Dobrą osobą do... Na pewno wydaje mi się, że jeden na 11 mm -hmm. To jest przede wszystkim To się musi Nieprawdopodobnie szybko zużywać Ten napęd musi iść W bardzo szybko no właśnie jestem ciekaw, z racji, że nie mam wiatra hajsu, żeby sobie kupować jedenastkę i tak dalej, więc będę testował jeden na dziewięć, aczkolwiek właśnie są ludzie, którzy mówią, że, że to się podobnie wyciąga wszystko. Zresztą sam mówiłeś, że największy wpływ też na e, zużywalność łańcucha jest to, jak się zmienia biegi, jak to się robi prawidłowo i się o niego dba, to ten no napęd tak, trochę no. wytrzyma. Znaczy, tak, naprawdę to no tak to wygląda, no. Tak naprawdę to jest, to jest najważniejsze, nie? Tylko, że podejrzewam, że w takim jeżdżeniu, jak ja robię, możliwość tego tak zwanego bad push, nie? Mhm. W, Na 11 byłoby o wiele większa, żeby mi coś... Mimo to, że skok przerzutki, skok łańcucha jest o wiele mniejszy, tak, nie? Tak. Bo to jest ta sama przestrzeń to jednak tam by była szansa, że coś źle wejdzie, ale nie jeździłem na tym. Okay. Jakby dla mnie 2 na 10 jest jakby, jestem z tego tak zadowolony, jak kiedyś byłem zadowolony z 3 na 7. <ślad> I też się dało jeździć. Nie? Oczywiście, że tak. Więc koniec nudnych tematów. Opisz mi najniebezpieczniejszą, najbardziej stresującą sytuację, jaką przeżyliście lub Przeżyłeś będąc sam y, podczas wyjazdów i, i jak się ona zakończyła? Mm, puh, myślę, że taką, taką ciekawą historią, którą mogę opowiedzieć, to była na pewno nasza ostatnia, znaczy przedostatnia Annapurna, a mianowicie wtedy pomyślałem sobie, że jesteś takiego jak Aniu Stróż, a mianowicie na trasie na Toronkla jest mnóstwo wiszących mostów, które są nad rzekami. Te mosty są jakby w dobrej kondycji. To Szwajcarzy budowali i jakby one nie są same w sobie groźne przebywanie na nich. Natomiast są wyglądają tragicznie niektóre. I opcja była taka, że goniłem sęczków. Oni byli przede mną. Przejechali przez most. Ja wtargałem się, bo tam są na ogół schody. Są takie, mm -hmm. A takie czym oni jechali? Rowerami. rowerami. No. No okay. Podjeżdżaliśmy. To już było w okolicach ponad 4000 metrów. I słuchaj, zacząłem jechać tym wiszącym mostem. Jest to w ogóle na YouTubie nagrane. Jest to, zamontowałem to i w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że mój tyłek jest jakby powyżej balustrady tego mostu. I pomyślałem sobie, że gdybym się wypierniczył na tym moście, to przelecę przez barierkę. Mhm. I możesz to zobaczyć, bo to jest na YouTubie zamontowane od dłuższego czasu. I przykucnąłem. I w momencie, kiedy przykucnąłem, moja kierownica, róg od kierownicy, wpadł w taką modlitwną chorągiewkę, która była zawiązana na tym moście mm -hmm. i mnie zatrzymało. Nie wiem, z 20 kilometrów do zera. Przeleciałem przez kierownice, znaczy nawet nie, bo miałem 5 SPD. Okay. W każdym razie zatrzymało mnie to i wpadłem w bok, w siatkę, która była na tym moście, która pękła. Centralnie ja pękła. I to było 100 metrów albo 150 metrów nad. Kamieniami. Jakbym tam poleciał, to mi się po prostu normalnie, regularnie zabił. I super jest komentarz na tym filmie, bo Robert to kręcił z jakiegoś takiego gównianego wiesz, z jakiegoś okay. takiego aparaciku i mówi, nie wierzę. Nie wierzę, co się stało, bo nie mogli uwierzyć, że ja się tam wypierniczyłem. A ja się wypierniczyłem, bo moje, mój ruch od kierownicy wpadł w taką białą chorągiewkę, która była zawiązana. Mm -hmm. I gdybym nie przykucnął, to bym poleciał wywaliłoby mnie po prostu z tego mostu w te kamienie. A jak się ten filmik nazywa? No, no jest tam na niebezpieczna gleba na moście. Dobra, dobra. Tak na, pewno, na pewno to wkleimy pod tym adresem. Ja wiem, że wie, to filmu. nie wygląda jakoś super spektakularnie z tej perspektywy. Trzeba to przeżyć, nie? Natomiast dla mnie to było i tak potwornie potłuczony, wstałem i pierwsze co zrobiłem to pomyślałem, cholera, chłopaki za mną jadą i wróciłem się i odwiązałem tą chorągiewkę. I to jest nagrane. Jakby byłem stary, tak potłuczony, że wiesz, jak się tak czasami wypierniczysz, że... Niestety wiem. Że jesteś w stanie wstać, <laughs> zrobić coś taki, mądrego. To szok i, na początku. Nie? No, i wziąłem rower, przeprowadziłem go i naprawdę potłukłem się strasznie. Później pomyślałem, kurde, gdyby nie ten moment, kiedy pomyślałem sobie, kurde, moja dupa jest za wysoko, i gdybym nie przykutnął, i to widać idealnie na tym filmie. I to był taki moment, kiedy myślę, że mógłby mi się. Yy... Ale pewnie tak było też dużo. Jak ano? mi się woda skończyła na Saharze. Właśnie, właśnie spodziewałem się, że powiesz coś takiego, że zabrakło wody, zabrakło jedzenia. Yy... W piasku też lubią siedzieć węże, skorpiony i tak dalej. I takich, takich sytuacji się spodziewałem, powiem szczerze. No, grzmotnął mnie kiedyś skorpion, ale to jakoś nie było tam. no Po prostu się pochorowałem, miałem temperaturę przez noc, bo często, ciężko spotkać takiego skorpiona, który by cię zabił. Mm -hmm. One mają te jad, który jest w ich żądle, bo tak, tak. To, nie jest, to nie jest nic, co, co cię może zabić. No, tam trzeba mieć naprawdę mega pecha, żeby żeby trafić. No ja miałem takie coś jak po takim dobrym szerszeniu, nie? Mhm. Natomiast jakby nie... nie... No, tych naprawdę było tym mnóstwo historii. No jak moje pierwsze rekona... rekonesanse na Saharze, gdzie wpuszczałem się tak jakby kompletnie, nie mając zielonego pojęcia, w, w... w odchłanie saharyjskie. I jakoś zawsze z tego wyłaziłem. No, czasami bardzo wychudzony, bardzo odwodniony, z jakimiś ranami, kamieniami powbijanymi w łokcie. Ale nigdy, jakoś zawsze z tego się dało wychodzić. Być może dlatego, że nigdy ani przez pięć minut nie zwątpiłem. Właśnie miałem powiedzieć, nastawienie czasem potrafi e, bardzo dużo dać. Bardzo cię przepraszam, ale ten fragment rozmowy musiałem wyciąć. No niestety, ale zostanie on tylko i wyłącznie między mną i Jackiem. Historia była bardzo poruszająca i właśnie i bardzo osobista, dlatego zdecydowałem się ten fragment wyciąć. Przy okazji strasznie cię przepraszam. Że mój głos brzmi tak strasznie w tym wywiadzie, ale coś pogmerałem z mikrofonem i no i brzmi to po prostu tak, jak brzmi. Mam nadzieję, że dotychczas słucha ci się bardzo przyjemnie. A teraz pozwól, że przejdziemy do, do reszty pytań. Wiem, że wolisz jeździć w grupie. Powiedz, jakie ona ma zalety nad samotnym podróżowaniem. Wiecie, co, jak jeździsz sam, to nie masz się z kim podzielić po prostu taką prostą emocją wstajesz rano i jedziesz na jejcznicę do baru pod błękitą ostrygą i komu powiesz, że ta jejcznica jest wstrętna możesz sobie to zanotować w notesie albo napisać pół roku później na blogu Natomiast w momencie, kiedy masz kumpli, kiedy masz fajną ekipę to można z takiej wstrętnej jeźdznicy zrobić wydarzenie dnia ja nie lubię jeździć sam Próbowałem to robić, ale to jest bez sensu, bo jeżdżenie z ludźmi Polakami, jestem Polakiem, czuję się Polakiem, nigdy nie będę chciał być kimś innym, mhm. lubię Polaków, mimo to, że mamy mnóstwo wad, jesteśmy cholerykami, szajbusami, to, dużo narzekamy, jak, no dużo narzekamy. No to jest, to, ale to jest właśnie fajne, bo jak złapisz takich Polaków za jaja i zaczniesz sobie robić z tego jaja, że w ogóle wszystko jest do dupy, to nagle wyprawy nabierają naprawdę kolorytuj. Ci ludzie, którzy teraz siedzą tam nad nami na górze, to są ci już nowi Polacy, którzy wiedzą, ich 10 lat temu jeszcze nie było. 10 lat temu byli ludzie, którzy narzekają na wszystko. A tu są już ludzie świadomi tego, że chcą przeżyć przygodę. I ja lubię przy, przeżywać przygody z ludźmi, bo stary, wyobraź sobie, siedzimy na pustyni, jest przed, nad nami mega piękne, wygwieżdżone niebo. Mm -hmm. I ja im opowiadam historię z mojego życia, jak w Nowym Jorku mi cegłówka spadła, jak pracowałem na wysokościach na taksówkarza. A oni mi opowiadają, jak kombinowali z egzaminem na studiach, nie? I siedzimy na Saharze. Jakbym tam siedział sam, to komu tak. bym opowiedział o mojej cegłówce? a mhm. nigdy w życiu bym się nie dowiedział jak kombinował tam Piotrek R na egzaminie, żeby zdać egzamin z jakiejś tam stomatologii, więc jakby jesteśmy daleko od cywilizacji stwarzamy taką swoją sferę, w której się mnóstwo dzieje mhm. i te sfery super działają, nie? jakby ludzie, którzy jeżdżą na te wyprawy zaprzyjaźniają się znają się Teraz na samą Sahary jedzie kilka osób, które były wcześniej na, na, na wyprawach. Na Kubę w sierpniu to już w ogóle nie mówię, bo to jest w ogóle konglomerat wszystkich wcześniejszych wypraw. Mhm. Więc owszem, czasami są problemy, czasami ludzie się pokłócą, ale jak jest dobre dowodzenie i da się nawet z największego gówna zrobić, wiesz, mhm. podobno Hawajczycy tak mówią, że nawet w największym gównie możesz znaleźć perłę, nie? Więc... Nawet z największego największego syfu. Teraz jestem mega zadowolony z mojego szalonego belga, który jedzie ze mną na napór. Jestem naprawdę z tego zadowolony. Bo myślałem, że to będzie gość, który nigdy nie będzie chciał ze mną już nigdzie pojechać. Który mi przepowiadał na Zacharzu moją klęskę. I jedzie nie ze mną. I nie dałeś się. I jedzie, ze mną, no. I jedzie ze mną na dwie następne wyprawy. Więc to działa. jakby Ten zwariowany system... Yy... Czyli podobnych ludzi też z podobnymi zainteresowaniami ciągnie do siebie. No to jest normalne, I... prawda? Że najlepsze to jest to, że bardzo często ci ludzie jeszcze nie wiedzą, że oni tego chcą. Oni tak, wiesz, podchodzą do tego i mówią, kurde, te wyprawy są całkiem ciekawe, spróbuję. I później wskakują w to i mówią, wow, jak delfin w delfinarium, nie? nagle się zaczyna. Tak to wygląda, wszystko. No. To zdecydowanie fajniej brzmi, niż jazda samemu. Natomiast nie, nie, z myślę, ludźmi trzeba jeździć. No. Natomiast ludźmi. myślę, że ona, ona też ma swoje zalety, bo jak sam mówisz, czasem posiedzieć i pokontemplować w pustce, przemyśleć No tak, ale ma... wiesz co, jak jesteś z ludźmi, to zawsze sobie możesz znaleźć ten moment, kiedy sobie gdzieś tam sam posiedzisz. Jak chciałbyś jeździć cały czas sam, cały czas, to z kim się podzielisz emocjom mm -hmm. dnia? Przecież zastanów się. Jaki teraz mamy dzień? Mamy piątek, tak? Tak. O czym pomyślałeś w poniedziałek rano, jak się obudziłeś? W ten poniedziałek? Tak. W ten poniedziałek myślałem o tym, żeby zagadać tam do paru ludzi. W każdym razie. Ludzie. No dobrze, ale to, to były Twoje plany. Natomiast taka pierwsza myśl. Jak się popatrzyłeś za okno. A, nie, moja pierwsza myśl to było: Kurwa, znowu zaspałem. <głos> no widzisz, gdybyś miał na przykład kilka takich dni, kiedy byłbyś sam i nie, by, nie byłoby na wyprawie żadnych M bodźców, bo nie masz dni. obowiązków, nie? więc zaczyna się to wszystko zacierać. Natomiast jak jesteś z kimś, to zawsze możesz komuś powiedzieć: Ale mi się ja śniło, kurwa, śniło mi się, że mojego psa nauczyłem mówić Kirgistan. <głos> Ja takie rzeczy pamiętam Przed trzech lat Mówię kuźle kołodziej Wcześniej mi się, że nauczyłem mojego psa mówić Kyrgyzstan. Gdyby kołodzieja tam nie było Ja bym tego nie powiedział Po obudzeniu się w namiocie To nigdy bym tego nie pamiętał Bo zawsze ta mhm. I mamy takich taki historii Właśnie jest najlepiej Jak widzieliśmy nasz znak od Boga Na Saharze, na słup słońca Jakieś dziwne rzeczy Nasza dziewczynka, która była dżinem która nas w ogóle zaskoczyła na maksa. Nagle znikąd wyrosła gdzieś z piachu dziewczynka, która nam dała orzeczki, my jej daliśmy witaminy i ona później zniknęła, po prostu wyparowała mam to nawet nagrane na kamerze. I gdybym był tam sam, to nikt by mi w to nie uwierzył, a było tam trzech chłopów ze mną, którzy to widzieli, nasza dziewczynka, nasz dżin i nawet Mohamed mi powiedział, Jacek, to był dżin, on sprawdzał, czy jesteś warty Zachary, czy warto cię wpuścić na pustynię żeby się tu nic nie stało. A my się podzieliśmy wszystkim czym mieliśmy. Wodą, witaminami. One nam jakieś takie, kurwa, mega suche orzeszki. I kodzi to zaczął jeść. On mówi, Kołodziej, nie boisz się tego jeść? Przecież to może być jakaś trucizna. Co ty zwariowałeś. On mówi, jakieś takie kwaśne. No, naprawdę. No jakbyś, jakbyś nie miał ze sobą ludzi, to zdecydowanie powiedzieliby ci, że się odwodniłeś. I... No dokładnie, nie? a tam były trzy osoby, cztery osoby, że było jeszcze skorpi z nami. Wszyscy to widzieli tą dziewczynkę, która nagle za zawydmy wylazła i tak samo zniknęła. Jest taka, takie, prawdopodobieństwo, że wszystkim nam przygrzało w głowie, bo było bardzo gorąco. ale jakby... zbiorowe, zbiorowe haluny raczej. Zbie nie. Zbiorowy ha halunisek. Jakby... Ale to wiesz, ja uwielbiam podróżować z ludźmi. Czasami się ludzie kłócą, ale jakby kłótnie są budujące i uczą cię wielu rzeczy. I to też jest fajne, jakby lubię, staram się, ostatnio moim hobby jest jakby staranie się okiełznawania ludzi, którzy mm -hmm. pierwszy raz są w takiej sytuacji, nie? I komuś coś, wiesz, komuś coś u komarką, komar jak w nie już ma już, nie, tutaj nie ma namiotu, kurde, tutaj pada, jest zimno, już jest za ciepło. <laughs> I wtedy, tak, wiesz, fajnie jest, bo możesz, możesz tłumaczyć jakby takie proste dla ciebie rzeczy, i rozkręcać w ten sposób imprezę i pokazywać tym ludziom, że nie ma się czym stresować, że jesteśmy w takich warunkach, że tak naprawdę trzeba się tylko cieszyć, nie? To są wakacje. Takie, no... Wyprawa. Okej, okay, tak, ale... Wakacje to... Wiem, wiem, wiem Przygoda, przygoda. Wakacje to nie jest dobra. mi się wakacje kojarzą z jakimś takim wypoczywaniem biernym kompletnie. Natomiast tu jest dużo czynnego czynnej czynności, nie? więc to nie są, wysiłku, to jest, wszystko wyprawa. I potu, i... Ja bardzo lubię nazywać to wyprawą tripem. Trip jest fajną nazwą, czyli nie sam, sama wyprawa, czy trip, czyli na wielu płaszczyznach fizyczne przemieszczanie się, ale także przemieszczanie się no. głową, jakbyś zjadł kwasa. Mhm. To, co robicie, <laughs> zdecydowanie nie może zostać nazwane wycieczką, to, to na mur beton nie. Wróćmy, że tak powiem, trochę do, do bardziej przyziemnych tematów. Strać słuchaczom dwa najlepsze patenty, które według ciebie przydadzą się podczas każdego wyjazdu na rowerze z sakwami i tak dalej. no to teraz mi wbiłeś gwoździa w łeb. Mm. Dwa najlepsze. Takie najbardziej sprawdzone przez ciebie. Coś, co z czego sobie po prostu nie wyobrażasz wyjazdu? Na pewno nie wyobrażam sobie możliwości, żebym nie mógł zmienić y, mokry skarpetek. Czyli w woreczku muszę mieć w foliowym, stopy. Mogę spać w mokrej bluzie, ale muszę mieć suche stopy. Okej. Okay. Mmm. Kolera, to jest bardzo ciężka, bo to jest naprawdę dużo takich rzeczy, które, które trzeba zwracać uwagi. Natomiast... Bo są takie rzeczy, które tam po prostu o, komary przeszkadzają, da się z tym żyć, z tym się da żyć, z tym się toczyć, żyć, ale właśnie są rzeczy, bez których jest mega, mega ciężko i na, na co właśnie jeszcze warto zwrócić uwagę. Myślę, że jakby bez względu na to, kto się gdzieś udaje, to podstawową sprawą ja kilka razy dostałem ostry wpierdziel przez wodę, przez ulewę mm -hmm. i jednak wodoodporność, czyli te suche stopy, które moglibyśmy rozciągnąć na, na wszystko, nie? Czyli jakby trzeba uważać, bo czasami się wydaje, że jest piękny dzień, mm -hmm. tak, wszystko, tak. już piknik prawie wyszedł, nie? A na koniec dostajesz w dupę i my tak kiedyś dostaliśmy w Himalajach że muszę ci powiedzieć, że byłem bliski płaczu. Chyba jeden, jedyny raz. Nie miałem zielonego pojęcia, co zrobić. Były strugi deszczu, byliśmy kompletnie przemoczeni, mieliśmy kompletnie przemoczony ekwipunek. Ledwo mi się udało w mega wietrze, na mega mikro kawałku trawy, w mega skalistych górach, rozłożyć się z Zosią namiot. I do tego stopnia, że weszliśmy do tego namiotu i rozebraliśmy się, weszliśmy do wilgotnych śpiworów i Zosia się spytała a co my teraz zrobimy z tymi mokrymi rzeczami? Wszystko jest mokre. Mamy 50 kg więcej rzeczy. Wszystko jest z wodą. To była po prostu taka nawałnica i ja powiedziałem nie rozmawiajmy o tym teraz. zastanowimy się nad tym rano. Po prostu marzyłem tylko, żeby po prostu pójść spać. Nie? I wtedy powiedziałem, że za każdym następnym razem będę mega dbał o to, żeby nie dać się zmoczyć. Woda to jest ciężar, mhm. woda to jest zimno, woda to jest zapalenie płuc w wysokich górach i w szczególności w wysokich górach wysuszyć się zapomnij. Jest bardzo kłopotliwe. Czyli to słońce, które tam świeci, o niskich temperatur niezbyt wiele no tak, daje. No ale chcesz siedzieć cały dzień i robić pranie, znaczy suszenie czy, na, na wiesz... łące. A jak jest, jesteś na przykład w cieniu góry, Aha, to Co z tego, że masz piękne słońce? To nie jest takie Wiatr proste jest wysużyć. na tyle zimny, że prędzej zamarznie, niż przewieje, żeby wyschło. Wiesz, to niekoniecznie, ale wysuszenie jest ciężko. całego ekwipunku z namiotem, śpiworem, skarpetkami, to jest naprawdę skomplikowana sprawa. Nie? My to przeszliśmy kilka razy i to jesteś sparaliżowany na cały dzień. A jak masz 20-kilogramowy bagaż i pomyśl sobie, masz 20 kg worek, nie? I należysz do niego pełną wodę. Pomyśl sobie, ile to ważne. jest sparaliżowane. Na wszystkie możliwe kierunki. Więc wodoodporność, pakowanie, dodatkowe worki. Myślę, że to jest mega, mega, mega ważne. No i też jakby zawsze trzeba mieć czekoladę. Ja nie wiem, słodkiego, nie lubię, ale czekolada. Zawsze ten jeden mały kawałek dodatkowego żarcia. Nawet kiedy ci wydaje, że do 20 km jest sklep, zawsze warto coś mieć. Czyli obojętnie co, byleby się nie zepsuło i, i zawsze... No, energia, odbytko. nie? Tak energia. jak pokazywałeś tą paczkę taką, parę batonów, uwinięte no. na sam koniec. Zawsze Skorzystałeś kiedyś z takiej paczki właśnie? Tak, zdarzało mi się wielokrotnie, że na takim cukrowym głodzie prawie jadłem batona z papierem, nie? albo chyba nawet nieraz zjadłem z papierem, tak to wyglądało. Czyli tutaj widzę, z jednej strony mówiłeś, że trzeba się wystrzegać wody, żeby wszystko było wodoodporne, żeby nie napierać, a z drugiej strony mówiłeś wcześniej, że brakło wam wielokrotnie wody. No tak, no, na Saharze się zdarzały historie, kiedy brakowało wody. I co wtedy, Widzisz, robi co woda wtedy to jest, robicie? Woda to jest, to jest, tak jak kiedyś śmialiśmy się, e, woda to życie, tak? A powiedz tym to na Titaniku. Woda z jednej strony zabija, ja myślę, że woda zabiła więcej ludzi na, na tej planecie, niż jakakolwiek wojna. Nie? Jak się jej nie przefiltruje przed piciem w różnych tych, to też, też woda to faktycznie jest życie. To jest jest tak samo życie w tą i w drugą stronę. Więc no na pustyni były problemy z wodą. No, ja miałem osobiście problem raz. Trochę mnie poniosła fantazja łańska po polsku. I zapuściłem się za daleko. No ale jakoś wypiłem wtedy najsmacniejszą mirindę w moim życiu. Jak dojechałem do Fomsky, to była najsmaczniejsza mirinda w moim życiu. Nie wypiłem nie nigdy czegoś bardziej pomarańczowego. <laughs> Musisz to spróbować. <laughs> Obiecuję, że kiedyś spróbuję. E, zostało już parę pytań. Obiecuję, że to, to już będzie koniec, bo się mega rozciągnęło. E, więc tak. Pustynia to miejsce, w którym są mega wielkie wahania temperatur. E, słyszałem, że po, potrafią dochodzić nawet do 40 stopni. W nocy zero, w dzień. Fak, jeszcze się laptopa. W dzień 40. E, jak sobie dajecie radę z takimi temperaturami? Co, co zabieracie, żeby nie zamarnąć, a z drugiej strony nie włożyć za dużo? Bo bagaż mm, z, z reguły najwięcej waży przez ciuchy. Mnie własnoręcznie zdarzało się zabierać albo za dużo, albo za mało rzeczy i wiem, że trzeba mieć dużo doświadczenia w tej Nigdy dziedzinie. nie chcelujesz. My do tej pory, po wielu, wielu wyprawach, często mi się, mi się zdarza, że albo mam jakiś, wiesz, bluzę za dużo, która jest niepotrzebna, ale wracając do tematu wahań temperatury na Saharze, słuchaj, to jest tak, Sahara... 40 w cieniu, w cieniu. Sahara jest nieokiełznana. Mówienie o takich dużych amplitudach jest trochę na wyraz. Jakby w zimie to jest możliwe, żeby były wahania temperatur po 30 stopni. Okay. Natomiast to wygląda tak, że to jest bardzo uzależnione od tego, gdzie jesteś. Gdzie, gdzie jesteś w dzień, a gdzie jesteś mm -hmm. w nocy. Pod piachem Sahary jest Kostoł, nagrywamy, no kurwa. Pod piachem jest bardzo dużo wody. Sahara działa jak gąbka. Mhm. Więc tam, gdzie jest woda pod spodem, jest niska temperatura. I może być tak, że się, na przykład w tak zwanym uedzie, czyli korycie rzeki okresowej. Oczywiście rzeka okresowa nie oznacza, że tam jest na przykład 3 marca co roku. Woda, nie? To może być co 30 lat. Okay. Ale tak jakby pustynia ma pamięć. Mm -hmm. I tam może się zdarzyć tak, co nam się zdarzyło, że budziliśmy się rano z soplami na namiocie. Mamy zdjęcia. Były normalne, regularne sople na namiocie. Natomiast to są bardzo ekstremalne sytuacje. Na ogół 30 stopni w dzień... I 10 w nocy, w zimie, mhm. to już jest bardzo duża różnica temperatury. Bardzo duża. Czyli tutaj raczej po prostu trzeba się nastawić na ciepło. I Natomiast w, w lecie mieliśmy takie przykłady, że było 40 pod 50. W dzień. W Ramadan 2000. To był Ramadan 2012. 2012. Było 50 w dzień. I w nocy 25. Okej. Okay. To 25 mi fajnie. <laughs> Ale to dalej było ciepło, nie? Tak. Bo człowiek był tak nagrzany. I to pewnie było przez dwie godziny 25, a potem jeb 40 znowu. No, wystarczyło, że słońce wyjdzie już było. Jakby lato, nasze lato na Saharze jest wilgotną porą. Mm -hmm. Jest wtedy, tak jakby. To powietrze jest wilgotne, dzieją się różne dziwne rzeczy, burze, suche burze. Natomiast no Sahara nie, słuchaj, nie da się określić pustyni. Ja byłem w wielu miejscach na Saharze. Mhm. i ona jest, To jest terytorium jak Stany Zjednoczone. Tam są góry, jeziora, jeziora pod... W Libii jest cały ten nubijski system, y, y, znaczy system, jest takie jezioro pod, pod piachem olbrzymie. I tam się wszystko rządzi zupełnie innymi prawami. Więc nie można nazywać Sahary jak yy, Kryspinowa. To jest kompletnie co innego. Tam w każdym miejscu pustyni jest inny piach, inne kamienie, inne skamieniałości, inne góry. Więc tak samo jest z temperaturą. Są tam miejsca na Saharze, które są bardzo gorące w Czadzie, na przykład bardzo gorące przez, przez, przez cały rok temperatura rzadko kiedy schodzi poniżej 30 stopni, natomiast marokańskie, marokańska część Sahary to jest taki, taki, taka arktyka saharyjska tak naprawdę. Tam rzadko kiedy mogłbyś powiedzieć o mam dość. A mi się zdarzyło dwa, trzy, trzy razy, kiedy było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco, że można było powiedzieć, że moglibyśmy skręcić ogrzewanie. Powiem ci szczerze, że naprawdę zafascynowałeś mnie tematem, bo jednak ludziom tłucze się do głowy, że to jest kupa piachu, gorąco, fatamorgany, zero wody, yy, palma, rzadkość. Także to zdecydowanie brzmi interesująco i coś czuję, że, że od jutra będę napierdalał książki wikipedię i zgłębiał temat. No. Jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Na Saharze stary jest Ogrom ciekawostek. Mauretania, Góry Hogar w Algierii, Wielki Erk Wschodni, Wielki Erk Zachodni, czyli te Wielkie Morza Piasku, które mm -hmm. tak naprawdę są tylko, pięcie, to jest tylko 15%, 15 Sahary. Czad, gdzie są pozostałości po, przed rysunki na skalę, gdzie jeszcze Sahara nie była porośnięta dżunglą. Dopiero została porośnięta dżunglą i później to z jakiegoś tam powodu odparowało. W ogóle jakby to jest naprawdę niesamowite miejsce. Fakt tego, że Sahara zaczę zaczęła się stawać pustynią spowodował, że powstał Egipt, bo ludzie zostali zepchnięci do wody do Nilu przez powstającą pustynię i nagle mnóstwo ludzi znalazło się w jednym miejscu i powstał, powstał Egipt 4000 lat temu. A 4 tysiące lat przed, przed narodzeniem Chrystusa. Mm -hmm. Sahara pełna tajemnic. Tam jest jeszcze mnóstwo miejsc do odkrycia. Ja bardzo chciałbym zrobić ekspedycję do Czadu, gdzie byliśmy, byliśmy kilka lat temu, który jest kompletnie po prostu egzotyczny. O Czadzie można opowiadać przez 3-4 godziny. Wiesz o tym, że tam jest 10 kilometrów dróg asfaltowych w całym Czadzie. To jest olbrzymie państwa olbrzymi kraj. Mają 10 kilometrów druga sprawa. To... A my narzekamy. a My narzekamy. No właśnie. To jest właśnie to, że na przykład tam ludzie nie narzekają. Ty sobie wyobrażasz? Jedziesz tam i tam ludzie nie narzekają i się z wszystkiego cieszą. Tak jak na południu Maroka. Wierzę, Jedziesz to. na południe Maroka i tam się ludzie wszystkiego cieszą. Jest woda, się cieszą. Nie ma wody, też się cieszą, bo to oznacza, że za chwilę będzie. Albo będzie się można cieszyć, jak będzie. Moglibyśmy się dużo nauczyć Pozytywnego myślenia przede wszystkim. Zdecydowanie. Dobra. To tak. Jak można się wybrać z wami na taką wyprawę? Jakie trzeba spełnić wymagania? I ile będzie kosztowało na przykład teraz wyjazd? kwestia pieniędzy to jest jakby... To, spłynne, nie jest, to, nie jest, to nie jest rozmowa, na, bo to odzale, jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Mhm. Natomiast zasada jest taka, mamy fanpage na Facebooku, który jest na naszym głównym kanałem komunikacji ze światem. Mamy także stronę internetową i kanał na YouTube, i kanał na Vimeo, ale jakby najlepszym yy, najlepszą formą kontaktu jest Facebook. Bo niestety, czy niestety, dużo ludzi na ten temat ubolewają to ja się wtrącę w facebook.com ukośnik unitedcyclist.com tak. Tam potem nie ma ani spacji, ani nie, myślników, nie, nie. ani kropki. Ale wystarczy nic. wpisać w wyszukiwarkę unitedcyclist.com i się znajdziemy. I to wszystko będzie też doklejone oczywiście do odcinka podcastu pod adresem namyslnigrower.com ukośnik 003 jak trzeci odcinek podcastu. A wymagania? Masz jakieś wymagania, że? Absolutnie minimum musisz, nie wiem... Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś zadzwoni do nas i powie bardzo chcę jechać z wami na Saharę, a jeszcze nigdy nie jechałem na rowerze, to taką sobie bardzo chętnie to biorę. Czyli pozytywne Oczywiście myślenie, będę... otwarta głowa. Oczywiście będę chciał ją tak. przygotować do tego, prawda? Ale zdecydowanie wolę brać ludzi z sobą, którzy mówią, kurczę, ja nie wiem, czy ja się nadaję, bo... Jeżdżę 40 km do pracy dziennie tam i z powrotem niż ludzi, którzy dwania mówią Ty ziom, bo tutaj napierdzielam maratony po 120 kilometrów. Ostatnio zrobiłem 550. W ogóle... Też nie, Rozumiesz? Nie, nie, nie lubię takich ludzi za bardzo. No Chyba się rozumiemy bez słów. Bez słów. Okej, okay, czyli... Jeżeli interesują Cię takie wyprawy, to nie musisz być żadnym ultra, no, mega, turbo, hardcorem, tylko po prostu napisz albo zadzwoń do Jacka. Nawet nie, nie możesz być, no bo dla ultra, turbo, hardkorów są ultramaratony. No. Stary, widzieliśmy już takich ultra, turbo, hardkorów, którzy nie potrafili się popatrzeć w, w nieprawdopodobnie wygwieżone saharyjskie niebo, bo ich interesowało 200 kilometrów następnego dnia. Też miałem taki etap w swoim życiu, na szczęście już z niego wyrosłem. No właśnie, ja też. Ale ale dlatego... Dużo ludzi się mnie pyta, a ile przyjechałeś najwięcej jednego dnia? Ale to, to jest. To jest Mówię... Numeromania, ja tej numeromanii już nie mogę. Ja już nie jeżdżę z licznikiem, ja dłuższego czasu. Ja też nie mam licznika. To znaczy, ja dobra. kiedyś sobie nie wyobrażałem pojechać na trening bez dobrze ustawionego licznika. Byłem na majówce ze znajomymi w ubiegłym roku 2014. I wtedy właśnie przyszedł dla mnie taki okres na wyrzucenie licznika. To był trzeci dzień, ja wtedy miałem grypę, tylko jako głupi myślałem, że siedem dni, wiesz, grypa, siedem dni i ci przejdzie. Tylko jakoś mój mózg się zablokował i nie wpadłem na to, że trzeba przeleżeć, więc wybyliśmy na majówkę. Było, padało, potem było zero stopni, masakra jakaś, więc A poszliśmy w, w tym maju. 2014. A tak, no to tutaj na południu Polski już była makabra. Byliśmy w Świętokrzyskim akurat, nie. Ale tutaj, bo my byliśmy na tym, na y, y, Drawsko Pomorskie. Mieliśmy piękną pogodę, a to wszystkich zalewało. Bo to, zimnica. To za, to zazdroszczę. E, I właśnie był taki motyw, że e, noc z trzeciego na czwarty dzień spędziliśmy e, w domku. wynajęliśmy sobie domek. I razem z nami tam siedziała potem na śniadanku jakaś taka para i oni wtedy właśnie się tam zapytali, no a ile tam gdzie byliście i gdzie przejechaliście i ile przejechaliście kilometrów. I wtedy się jakiś po prostu shitstorm się zaczął totalny, nagle kurwa wszyscy zaczęli wyciągać smartfony z Endomondo, liczniki. Oczywiście moi drodzy wszyscy kochani pozdrawiam was, nie obrażajcie się na mnie. Ale właśnie zaczęli liczyć, że a, bo z postojami to nam wyszła taka średnia kilometrów, tyle bez postojów żeśmy przejechali godzin, ja sobie wtedy myślę, pierdolę, wyrzucam licznik. I złapałem się na tym, że potem jak zdjąłem go z mostka i tylko na wyprawach jak gdzieś jadę. Dobra, może moje wyprawy przy Waszych to są wakacje, ale wkładam go, tylko wtedy sobie go zostawiam na mostku, żeby pirazy oko wiedzieć ile mi zostaje, żeby przejechać do, do miejsca, który, w którym chcę gdzieś tam rozbić nocleg. Natomiast właśnie na szosie zdjąłem całkowicie licznik i przez pierwszy, nie wiem, tydzień patrzyłem, kurwa, co trzy sekundy na mostek. Totalnie. <śmiech> to jakiś taki chory nawyk. I dopiero jak to już zrobiłem, to zacząłem się bardziej, kurwa, rozglądać, co jest dookoła, Zamiast patrzeć w te pieprzone no, cyferki. No, dokładnie, nie. Po prostu nie ma znaczenia. Najważniejsze jest frajda z samej jazdy, natomiast czy zrobisz 20 km, czy, kurde, 140. No, ja znam ludzi, którzy mają po prostu taką numeromanię, że dla nich... Wasz, to już w ogóle... Moim rekordem dziennym jest 390 km. Budapeszt, Nowy Targ, takim, taką ESką w ciągu... Zacząłem o czwartej rano, skończyłem o 11 w nocy i nie chce mi się więcej. Jakby dałem sobie rady z, tym, z tą odległością. Było fajnie, ale wiem, że gdybym chciał poprawić rekord o, nie wiem, 50 kilometrów, to już musiałbym się stać chomikiem, który robi A dlaczego? Dlaczego przejechałeś tyle kilometrów? Wiesz co? tak sobie wymyśliłem. Tak sobie wymyśliłem. Po prostu chciałem zrobić trasę Budapeszt-Nowy Targ, to były urodziny mojego ojca miałem szosę przyleciałem z Londynu do Budapesztu samolotem z rowerem w pudełku, wyciągnąłem rower z pudełka, miałem torebkę na pasku z prezentem dla ojca i kilka forintów na wodę i tak sobie wymyśliłem, natomiast wtedy sobie zdałem sprawę, że jakby okej, okay, da się zrobić 400 kilometrów, da się zrobić 800 w ciągu doby, ale jakby stajesz się też oczywiście z całym szacunkiem dla ludzi, my, którzy to robią, bo znam bardzo dobrze. No, mamy jednego chłopa na pokładzie, który był z nami w Indiach, który tucze z ilości kilometrów i cały szacunek dla niego, ale to nie jest, o, o, oznacza, że ja to muszę robić, prawda? Jakby są ludzie, którzy lepią witraże ze szkiełek, ale tak. nie oznacza to, że ty też musisz od razu robić witraże, nie? Bo pytam z tego względu, że w tamtym roku wybrałem się na dwusetkę, 200 w jeden dzień z grupą. W tym roku chciałbym zrobić 300, tylko że sam. Natomiast właśnie dla mnie to nie jest kwestia tego, żeby się pochwalić znajomym, tylko tu chodzi o to, żeby udowodnić sobie coś, żeby się przełamać, popchnąć tą granicę gdzieś dalej. I Podejrzewam, że twoje wyjazdy w góry, pokonywanie kolejnych barier, wysokościowych działa trochę pewnie na podobnej zasadzie żeby sobie pokazać że ja to potrafię bo to mobilizuje do działania daje kopa, zastrzyk energii i, i samozadowolenia z siebie trochę zgadzasz się ze mną? no tak, ale to jest inna walka to jest jakby wyjeżdżając z high campu na na sirkut, na, na szczyt Taronkla. To jest, to jest kompletnie inna walka. Jakby, w... Wiesz co, to ogólnie wszystko polega na tym, żeby sobie przes, przesunąć granicę, prawda? E... Znaczy, ja wiem, że specyfika Podczas zdobywania wysokości masz więcej czasu na zastanowienie się nad sobą, i na tym, co się otacza, niż podczas 400 kilometra jadąc Kraków-Warszawa. No. Okej, okay. to wiadomo. Jakby inny klimat. Na czym się możesz zastanowić za Sandomierzem, nad Wisłą? No, że jest znowu płasko i znowu las i znowu 30 kilometrów płaskiej drogi, prostej drogi do przodu. Jakby nie dostajesz tych bodźców, które mogą wyzwolić w tobie jakieś pozytywne Pozytywne myślenie. W Himalajach ja nie jestem fanem Himalajów, jestem fanem Sahary. Mhm. I tam jakby to jest bardzo skomplikowana sprawa. Myślę, że na kompletnie inną rozmowę. Chodzi o to, że takie jechanie ślepe do przodu to nie jest to, co ja preferuję. I to jest chyba wszystko, co można na ten temat powiedzieć. Każdy ma swoją stylówkę. Tak jak każdy... Ja na przykład nie jeżdżę w obcisłych ubraniach na rowerze. Znaczy z tam ktoś może powiedzieć, do są zdjęcia, mam jakieś na ciśle. Lubię jeździć w szortach. Mhm. A mam kumpli, że w życiu by w szortach nie wyjechali na rower. Bo uważam, że to jest za mało rowerowe. Nie? Cały film marokański ostatnio, który kręciliśmy, byłem podrabianym lal w Raulenie Polo, które kupiłem sobie na targu w Marrakeszu za jakieś tam 3 euro. I tak się dobrze czułem. Więc myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, co robimy, jest to, żeby każdy robił to, co lubi. Nie patrzeć nie na innych tylko. A nie y, mówić, to jest fajniejsze, albo to jest fajniejsze. Albo tak jak wiesz w Krakowie to cała szosowa faza. Yy, tutaj ludzie robią takie... To jest niesamowite. Spróbuj tutaj się wkręcić w którąś czasową grupę w Krakowie. To się dowiesz zaraz, że jesteś niedorozwinięty. Panie. Albo dostaniesz kopa w dupę. Ja to przerabiałem z tymi ludźmi. Oni się przeskakują w sprzęcie, w jakimś, w jakimś nieporozumieniu. Więc... Mnie, nie, bo, mnie nie bawi ani golenie sobie jąder, ani jakieś karbonowe usztywniacze do prącia, także raczej nie będę próbował. No Ale, ale wiesz, o co chodzi, nie? <laughs> Taka więc... jakaś mega chora spina, że ja mam takiego znajomego, który, wiesz, ma szosę treka, kupił sobie, ledwo zdążył ją spłacić za cztery koła Tiagra. Bardzo spoko rower. Po prostu siada jeździć, nie? Wystańczy. Tak, zajebiście. Ja mam Cannondale szosę na stopiące i nie potrzebuję nic lepszego. Mam dokładnie tylko dziewiątkę akurat, nie? Bo ty masz dziesiątkę Cannondale, nie? No. A zresztą, kurwa, co za różnica? <grym> y ale goś, goś sobie, wiesz, po jak posłuchasz, to cię pozdrawiam. Nie bi mnie. <grym> ja będę zbierał 10 tysięcy, ja sobie kupię osprzęt rama. Po co ci? Bo, bo jest lżejszy, będzie szybciej. Mówię, kurwa, ile zrobiłeś w tym roku? No półtora tysiąca. W przyszłym? Jadę w Alpy, jadę w Alpy. Mhm. To z czego odłożysz? na. Nie, nie. Jadę w Alpy. No tak, ale tacy ludzie napędzają ten biznes też, więc... Słuchaj, ja też miałem kiedyś fazę, że kupowałem sobie... Piasty Chris'a Kinga i oczywiście do tej pory uwielbiam Chris'a Kinga, bo dźwięk Chris'a Kinga jest... Podejrzewam, że jak już Lubię kupiłeś, to. to do tej pory masz te same. Rumble Bee, Nie, nie mam. Gdzieś te koła poszły tam. To było 26 cali, tam było jakieś ja był, ze szprychami. prychami. były koła, okej. Okay. Ale Rumble Bee, czyli to, brrr, to to brzęczenie, mi się na przykład bardzo podobało. I okej, okay, to było fajne, nie? ale później się okazało, że wydawanie tysiąca dolarów na dwie piasty okej, okay, no, fajny dźwięk, one są piękne do miałem niebieskie, prześliczne później miałem złote stary Chris Kinga złote w moim Kotic Soul, stalowa rama Reynolds 535 wszystko było, na, oczywiście jeździłem na tym rowerze jakby, wiesz nie, nie mm -hmm. stał w garażu to nie był ołta porno ołtarzyk, ani nic takiego nie, nie, nie, nie, no, on był ogólnie pobijany i czasami go nie myłem przez ale tam było na wtykane tego, tego złotego szajsu mnóstwo pedały Crank Brothers poczwórne TI tytanowe, wszystko mega lekkie i w ogóle, mimo to, że rama nie była lekka, bo była, bo była, bo była stalowa, mimo bardzo wysokiej jakości. Natomiast później się zastanowiłem, pomyślałem tak, wiesz, to kompletnie nie ma znaczenia. Bo przecież jak ja gdzieś jadę, to liczy się to, co mam w głowie, a nie to, co mam pod dupą. I znam mnóstwo ludzi, którzy jeździ na rozklekotanych rowerach, i yy, to nie jest fajny sprzęt, ale oni mający go taką frajdę, że czasami im zazdroszczę, że ja nie jestem w stanie się jeszcze posunąć do... I marzę Ci, powiem Ci, teraz to będzie bardzo jakby szczał w dupę, ale już naprawdę myślę o tym od dłuższego czasu, żeby ten mój karbonowy rower wypierniczyć do Wisły i złożyć sobie jakiegoś treka, gdzie 8800 nie wiem, 94 rok, coś w tym stylu i 400, po prostu zacząć jeździć na 400DX, 3x7 to jest prawda. Zrobić coś Scott Light, kojarzisz Scotta Lighta na takiej grubej, aluminiowej ramie i zrobić coś na jakimś mega zabytku, z uśmiechem na ustach i po prostu pokazać tym wszystkim ludziom, którzy się jarają katalogami, z ramami red do szosy Mm. elektrycznymi media to Ultegra i do rejsa, że tak naprawdę to po prostu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć frajdę z jazdy. To ja pozdrawiam z tego miejsca Anię Baran, która zrobiła właśnie na mnie pod tym kątem mega ogromne wrażenie. Y Dziewczyna pojechała, pomijając fakt, że po prostu ona nie jeździła za dużo na rowerze i po prostu sobie tak siadła z Polski pojechała na Nord Cup. Zrobiła z szóstkę, z siódemkę na pożyczonym rowerze, o ile się nie mylę, a potem rok później z, wraz z Niniwą. To jest taka grupa... Znam ich bardzo dobrze. No właśnie. Pozdrawiam Marcela Gawrona, bo to jest osoba, która mnie skontaktowała z Niniwą. I... Kojarzysz Marcela Gawrona? Nie. Mega pozytywna nie. postać. Mam nadzieję, że będzie słuchał tego, co nagrywamy. I właśnie tam były też, oni mieli swoją stronę, jak już tam jechali. Oni akurat nie jechali mega, mega w głąb Rosji. I można było sobie zobaczyć rowery, co po niektórych ludzi. I zobaczyłem rower Ani. Romet Wagant. I mniej więcej tyle było w temacie. Z przodu miał y, tylny bagażnik po to, żeby gdyby stary się rozsypał, to żeby było czym zamienić. I oni, je, oni jechali po 240 km dziennie czasem. Tak, oni są szaleni. No, to, to, to, jest, to, są to są szaleni jest katolicy. Totalny, wiesz, tak, tak. <laughs> szaleni katolicy. Ale ksiądz, który tam tym dowodzi, miałem, ostatnio mnie zaprosili do, na Śląsk na, na slajdy swoje. Na takie mhm. tam duże wydarzenie. Było bardzo fajne. Niestety nie mieliśmy czasu porozmawiać, bo ja tego samego wieczoru miałem lecieć samolotem, na który się przez to slajdowisko spóźniłem i ja oficjalnie nigdzie nie poleciałem, ale bardzo pozytywna ekipa, szaleni ludzie, totalnie szaleni ludzie, którzy z krzyżem jadą na koniec świata na tych rowerach i to też jest naprawdę wielki respekt z mojej, na początku jak ich poznałem jakby wizualnie w internecie, to pomyślałem sobie szajbusi, nie? kompletni, a później sobie pomyślałem, że tak naprawdę to jest bardzo pozytywne i to jest daleko od szajby i rowerowy, szalony ksiądz piątka Wiel wielka wielki szacun, Właśnie. Wielki szacun. Tak. widziałem zdjęcia z morza martwego z krzyżem msza święta, ja nie chodzę do kościoła, ale <śmiech> naprawdę mnie ujęło to i przybijam całej ekipie niby wielką piątkę, zresztą dziewczyna, która z nim jeździła yy... była ze mną ostatnio w Himalajach Pani, pani, pani żołnierz Wojska Polskiego. Czy tam właśnie na tej wyprawie do Rosji było chyba ze trzy, ze cztery dziewczyny i wow! Bo ile, okej, okay, faceci, jestem twardy, dam radę, to dziewczyny przecież się wydają takie kruchutkie i w ogóle, a właśnie Ania na przykład dyktowała tempo wiele razy, więc jeszcze raz wielkie piątki. No no to jest, Ty wiesz, no to jest dowód i... na to, że nie, nie rower no. świadczy wszystkim. Nie, Słuchaj, tak. pierwsze etapy, znaczy pierwsze y, Tour de France, które były organizowane. Y, tak. 20 chyba, Mogę się teraz mylić, nie łapcie mnie za słowo, bo 21 albo 22 rok 1921-1922 mm -hmm. Tour de France miał prawie 6000 kilometrów. Tak, tak. I chłopy jechały bez samochodów sportowych walczyli z na dupie, mieli dętki poprzeplatane na głowie i ramionach. Nie mogli mieć żadnych... Oni mieli szytki w ogóle chyba, o ile się... Nie, nie, rozmawiały. dętki też były Też już, były? Były, okay. były e, Ale nie wolno było mieć żadnego wsparcia z zewnątrz. Czyli każda naprawa musiała być wykonywana przez zawodnika. Jasne. I to było 6 tysięcy kilometrów. To... A teraz goście ledwo dają radę z trzema tysiącami. To ja ci dodam przecież, że przecież... Po pierwsze, jeżeli już umówmy się, że była przerzutka, to było tak, że trzeba było odkręcić koło, przełożyć i była druga zębatka, tylko i wyłącznie. O ile była. Poza tym ci goście zamiast energy drinków pili piwo. Wino. Wino. I wino. palili papierosy, piękne zdjęcie, bo, są, bo są zdrowe. Po pierwsze jest piękne zdjęcie Bartali z Faustokopii, którzy na jakimś tam podjeździe w górach podają sobie dwóch największych gości, którzy to rywalizowało, podały sobie butelkę wina, nie? Wyobraź sobie, że to jest, tak się zakwaszasz, że się w głowie ja nie ja widziałem, ja widziałem foty właśnie z, z pierwszych Tour de France. No, robiło to wrażenie już nie mówiąc o tym, że oni zamiast super zajebistych, termoaktywnych koszulek mieli koszulki z czystej wełny. Ja nie byłem w stanie w sklepie 30 sekund wysiedzieć w takim spetrze. Oni jeszcze w tym jechali i, i sobie sami robili. No tutaj no. mamy na pokazie przykład zdrowych papierosów. Tomek Kostołowski, który Jarek porypany, nie, nie dogonisz go. Nie ma szans. Wjechał na 5500 w Nepalu, zatrzymał się z szerpami, rozdał papierosy, zapalił i zjechał w dół. No. Mało kto, go, mało kto da, może dać radę. E, przy jakiej odległości, przy jakiej wysokości już jest ciężko oddychać, jak już tak jesteśmy no, przy Ja mam 4700 granica. Do 4700 nic nie czuję, jakby jest OK. a powyżej 4700 czuję się, jakbym jechał na sankach z górki. Czyli każdy następny metr jest po prostu... Mm -hmm. Czuję różnicę. A jak było wcześniej? Co to znaczy? To znaczy, zanim zacząłeś... Bo podejrzewam, że to już jest kwestia przyzwyczajenia, prawda? Te 4700. I wcześniej było tak, że, że od niższych pułapów... To jest je... jakby... Od dziecka... Jeździłem z ojcem w, na narty w góry, więc jakby A, okay. od bardzo małego dzieciaka. Więc ciężko mi jest ocenić, kiedy byłem pierwszy raz powyżej 3000 metrów. Miałem 10 lat, jak byliśmy na Deksztajnie. Mm -hmm. I... Znaczy, nie wiem, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. Jakby wysokość... To jest kompletnie inna historia. Czasami... Jest łatwo, czasami jest gorzej. No pięć tysięcy to już zatyka, nie? Mm -hmm. To już boli. Jak cię zachce sikać w piworze, to musisz przez sen pomyślisz, że chce cię sikać. Chce, mi się sikać. To znaczy, że musisz natychmiast z niego wybiec, bo jak drugi raz cię to pojawi, to już będzie za późno. Bo jest niskie ciśnienie, nie? Więc ciężko jest utrzymać. Ty mamy kurwa. takie zabawne historie, że to też jest Ale... następna audycja. Nie, nie masz piworów już z, z dziurką. <śmiech> nie ma. Znaczy, wiesz co, to może by się dało rozpiąć zamek, na co wysikasz się do swojego własnego namiotu. Który no jest... tak, namiot. <śmiech> Albo na schronisko. Ciężki temat. Trzeba natychmiast. Już się nauczyłem, jak tylko mi wiesz, powieka mrugnie i chce mi się ścikać od razu. Ogin. Ogień na zewnątrz. To Była zabawna historia. To nie jest na. By, by, by ja, jak się jak będziecie, Jak będziecie grzeczni, to może kiedyś ugadamy się jeszcze na takie historyjki. To już podejrzewam, był bardzo długi spacer albo bardzo długi bieg, dlatego będziemy powoli dochodzić do końca. Jacku, powiedz jedną tajemnicę związaną z podróżowaniem, której prawdopodobnie nikt o tobie nie wie. Czy jest taka rzecz? Kurde, wam mnie zagiałeś teraz tym pytaniem. No jest dużo rzeczy, których nikom mnie nie wie. Natomiast... Okej, okay, może tak. Zdarzyło mi się kilka razy, będąc bardzo, bardzo daleko od domu, w którym teraz siedzimy. To jest mój dom rodzinny, który mm -hmm. bardzo lubię. Tutaj się urodziłem, wychowałem i mam nadzieję, że tutaj wywinę kopyta do góry, że chciałbym się, chciałem się teleportować tutaj z powrotem. Chyba tego nikomu nigdy nie powiedziałem, że miałem takie momenty, żebym dał wszystko w jakichś tam ciężkich momentach, żeby się teleportować, włączyć telewizor, którego już w tym momencie nie mam. Albo wejść e, do ogrodu, siąść w altance, wypić e, z sąsiadem, świerkiem piwo i zapomnieć o tych spadających serakach, urywających się i o mrozie i o tym, że najprawdopodobniej przez najbliższe trzy dni nie będę mógł zasnąć, bo nie jestem w stanie się rozgażać w śpiworze, bo jest za zimno. No, czasami test je zadałem. Mimo to, że jakby bardzo chętnie z, z niego uciekam, z Krakowa, to niesamowicie chętnie tutaj wracam. Więc jakby jest, równowaga jest zachowana. Czyli nie jestem tutaj zbyt długo w stanie wysiedzieć, ale także nie jestem w stanie... Są ludzie, którzy... Znam ludzi, którzy są w stanie wyjechać. Mhm. Wyjechać, zostawić wszystko. Powiedzieć... Mam wszystko w dupie. Mogę tutaj nigdy nie wracać. Tak naprawdę to nigdy mnie nie interesowaliście. A ja tak nie mam. Ja mogę wyjechać na miesiąc, dwa, rok, półtora. Natomiast zawsze, każdego dnia, każdy następny krok jest krokiem z powrotem do domu, do Krakowa. Nie od... Nie wiem, czy mnie rozumiesz... Wiemy, Czyli jak daleko bym się nie udał, to w tym momencie to jest taki Każdy twój... krok jest bliżej domu niż dalej. Taki... Nawet jeżeli fizycznie się oddalam, no. to on i tak określa ten moment, kiedy, kiedy tutaj Czyli wrócę. Dom jest takim po prostu Twoim punktem zaczepienia, tym Twoim domyślnym miejscem we wszechświecie. Tak, zdecydowanie. No, tylko, że tak jak Ci powiedziałem, że jakby znowu. Tylko dom nie może dla mnie istnieć. Czyli muszą być te zimne odchłanie yy, górskie, musi być pustynia, musi, muszą być dni po 50 stopni. Wtedy ten dom wydaje się jeszcze bardziej atrakcyjny i ciekawy. Natomiast to jest chyba to, czego nigdy nikomu nie powiedziałem. Udało ci się. Czyli każdy krok na wyprawie jest tym krokiem bliżej domu, niż dalej. Bo znam naprawdę dużo ludzi, którzy jeździ po świecie i oni na ogół uciekają. Czyli spieprzamy od... A ja tego nigdy nie mogłem zrozumieć. I nawet teraz kilku moich znajomych po po powracało z długich wypraw, kilkuletnich wypraw po, po świecie i oni już w pewnym momencie się zgubili, bo nie dali... Nie dało się ciągnąć tej wyprawy dalej, bo ona już nie miała sensu. jakby nie? nie widzieli... Ile razy można przejechać przez kolejne państwo w Ameryce Południowej. Sens ma to wtedy, kiedy możesz wrócić, zostawić bagaż, zostawić to w jakimś jednym miejscu. Jak w porcie, nie? Wystartować mm -hmm. dalej, eksplorować, ale wiesz, że ktoś na ciebie czeka Gdzieś masz miejsce, gdzie możesz to zostawić i to ma sens. Samotne podróżowanie, jakie ma sens? Spotykasz ludzi, którzy cię nie będą pamiętać za chwilę? Tylko dom może ci to zagwarantować. Dom, przyjaciele, twoje miasto. Tak się A tak. czego będziesz, czego życzysz pod słuchaczom podcastu? Y podejmowania odważnych decyzji i ostatnio widziałem bardzo fajny film. Sekretne życie Waltera Mitty. Jak ktoś ma wątpliwości co do swojej, swojego życia, to powinien oglądać ten film. I kawałek Davida Bowie, Major Tom. Myślę, że te dwie rzeczy po prostu dużo... Czyli odwagi, no. Znaczy ja nie chcę się określić jako odważne... Bo to trochę jest Dobra. Ja się nie uważam za odważnego. Stop, jesteś odważny. Nie, ja się wi wi wielokrotnie boję. Ale podejmujesz ryzyko. Podejmuję odważne decyzje, natomiast podejmowanie odważnych decyzji, a być odważnym. Nie wiem, czy to. Wczoraj czytałem świetną rzecz na Wirtualnej Polsce o pilotach. Y latających fortec i czytając takie rzeczy, nie można się nazywać, ani myśleć o sobie, że jest odważnym. Ja tylko jadę nerwoży na Saharę. Goście latali samolotami bombardować trzecią rzeszę i wiedzieli, że w każdej chwili mogą mnie wrócić. U mnie taka sytuacja jest abstrakcyjna. Może się zdarzyć, że mi jakiś chłop z siekierą dojedzie i mi u głowę, prawda? głowę, ale to jest mało prawdopodobne. Więc Zupełnie czymś co, inaczej wygląda jechanie na Saharę na rowerze, a wystartowanie z bazy Norfolk yy, B-52 i nalot na Bremę na przykład, nie? niemiecki. niemieckim. To byli odważni ludzie. Natomiast mhm. może można to nazwać bardziej fan... zbyt dużą ilością fantazji, natomiast nie odwagą. A czego życzysz w takim razie jeszcze oprócz odwagi? Realizacji bezwarunkowej realizacji marzeń. Nie wycofywania się z planu. Nie wycofywania się. Mam bardzo dużo przyjaciół, znajomych, którzy nie mogą dojść na swoje torunk mam tutaj, To jest na razie mój rekord wysokości, który mam tutaj wydatyłowane. I oni nigdy tam nie dojdą, bo zawracają w połowie drogi. I... Myślę, że wytrwałość, dążeniu do celu, to tak brzmi bez sensu prozaicznie, ale to jest chyba naprawdę bardzo ważne. Czyli jeżeli zakładasz, że dochodzisz na Torun lat, to rąkla, to, po to zrób albo zgin. Jak jest napisane na kubańskich monetach, rewolucja albo śmierć, a teraz jest napisane ojczyzna albo śmierć. No to chyba jest dobre rozwiązanie, nie? Tak się pytanie. Po prostu dążenie do celu. Dążyć do celu. To ja życzę wam w takim razie, żebyście przede wszystkim zrobili ten pierwszy krok. Bo, bo to jest najważniejsze. Nie odkładajcie planów na później. Ja z Jackiem też miałem się spotkać kiedyś tam. Ale zrobiłem ten krok i właśnie dzięki temu mogliście wysłuchać dzisiejszego podcastu. Za co mega, mega bardzo wam dziękuję. I Tobie Jacku również za to, no Ja że dziękuję mnie Ci, że przyjąłeś przywipione. A my słyszymy się za dwa tygodnie Nie wiem kto będzie gościem Kolejnego odcinka Życie się układa różnie Raz mniej ciekawie, raz nie Obiecywać nic nie będę Trzymajcie się, cześć Trzymajcie Aśmy pogadali. Kurde, pojechaliśmy dwie godziny <śmiech> prawie.